są informacje Polskiego Radia 24. Jest akt oskarżenia w sprawie głośnych podpaleń na zlecenie Rosji m.in. warszawskiego Centrum Marwilska 44. Wykażcie się odrobiną spóźnionej odwagi. Tak Donald Trump wzywa sojuszników do zajęcia się Cieśniną Ormus. Astronauci są już na orbicie okołoziemskiej. Za nami start pierwszej od ponad pół wieku księżycowej misji. Minęła ósma. Rafał Boguta. Zapraszam. Jest akt oskarżenia dla pięciu osób podejrzanych w sprawie podpaleń na zlecenie Rosji Marketu OBI i Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie, a także sklepu IKEA w Wilnie, informuje portal TVP Info. Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie zakończył jeden z ważniejszych wątków śledztwa w sprawie głośnych podpaleń. Głównym celem postępowania funkcjonariuszy było ustalenie sprawców podłożenia ognia pod Centrum Handlowe Marywilska. Pożar w hali około godziny 3.30 w nocy z soboty na niedzielę 12 maja 2024 roku. W ciągu kilku godzin spłonęło blisko 1.500 tysiąca stoisk. Śledczy szybko ustalili, że nie był to wypadek, ale celowe działanie. Dodatkowo służby ustaliły, że był to akt terrorystyczny wykonany przez siatkę agentów zwerbowanych i opłaconych przez specjalne służby rosyjskie GRU. Miał to być element próby zastraszenia państw wspierających Ukrainę. Aktem oskarżenia objęto pięć osób, trzy z nich od powiedzą za akty sabotażu, z czego dwa i zarówno w Polsce, jak i krajach nadbałtyckich. Poważne utrudnienia na autostradzie A2. W rejonie węzła Konotopa na Mazowszu zderzyły się dwa tiry i auto osobowe. Podczas działań służb jeden z pojazdów stanął w Płomieniach. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Trasa została zablokowana, jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Terespola oraz dwa pasy ruchu w kierunku Poznania. Korek ma kilka kilometrów.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 Wbrew twierdzeniom ekspertów, Donald Trump wyraził przekonanie, że odblokowanie cieśniny Ormus jest bardzo prostym zadaniem. Do sytuacji na Bliskim Wschodzie nawiązywał ostatnio minister energii. Jak mówił na razie, sytuacja nie wymaga podjęcia radykalnych kroków, mimo że obecnie mierzymy się z największym od dekad kryzysem paliwowym na świecie, mówił Miłosz Motyka.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 Szef resortu energii zaznaczył jednocześnie, że przed szybującymi cenami paliwa kieszenie Polaków chroni rządowy program CPN. Zgodnie z decyzją resortu energii dziś cena maksymalna benzyny 95 wyniesie 6,23 zł za litr, 98 6,84 zł, a oleju napędowego 7,65 zł za litr. Cena maksymalna paliwa jest aktualizowana codziennie. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek apeluje do prezydenta o jak najszybsze przyjęcie ślubowania od pozostałej czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dwoje z sześciorga, Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek złożyło wczoraj ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Pozostali czekają na zaproszenie od Karola Nawrockiego. Mam nadzieję, że prezydent dopełni tego obowiązku, mówił nasz poranny gość, wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Co więcej... Nie mamy jednoznacznej deklaracji, że ta czwórka to już w ogóle nie będzie nigdy zaproszona Jakby została taka ta sfera dość otwarta na razie w mm -hmm. dyskusji I widać, że pałac prezydencki ma z tym kłopot Te decyzje kancelera prezydenta są niezrozumiałe także dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości Czy także ich polityków, więc mają na pewno z tym kłopot Więc ja do końca nie przekreślłbym jakie będą te decyzje No jak dowiedziało się Polskie Radio, dwoje sędziów Trybunału Konstytucyjnego Którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem Nawrockim Nie wybiera się dzisiaj do pracy Misja Artemis II agencji NASA wystartowała z przylądka Canaveral na Florydzie Statek kosmiczny Orion jest na orbicie okołoziemskiej Pozostanie tam przez najbliższą dobę, podczas której załoga przeprowadzi niezbędne testy Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, misja Artemis II otrzyma zielone światło na lot w kierunku Księżyca O szczegółach Jan Pachlowski Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, załoga, dowódca Redviseman, pilot Wiktor Glover oraz specjaliści misji Christina Koch i Jeremy Hansen ujrzą bezprecedensowy widok niewidocznej wcześniej strony Księżyca i ustanowią rekord największej odległości, jaką kiedykolwiek pokonano od ziemi. To ponad 400 tysięcy kilometrów, mówi szef NASA Jared Isaacman. Załoga jest teraz pod ścisłą kontrolą Centrum Kosmicznego w Houston. Przed nami wiele wyzwań. Każdy krok jest dokładnie śledzony, aby zapewnić astronautom bezpieczeństwo. Z kolei Donald Trump rozpoczął swoje przemówienie na temat trwającej wojny w Iranie od pogratulowania zespołowi operacyjnemu oraz załodze misji Artemis II. To odważni ludzie. Niech Bóg błogosławi tych czterech niesamowitych astronautów. Powiedział prezydent z przylądka Canaveral z Florydy dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Dodajmy, że misja Artemis II to pierwsza wyprawa wokół Księżyca od ponad 50 lat. To były informacje Polskiego Radia 24. W po poranku dzień będzie na ogół pogodny, tylko na południu i południowym wschodzie zachmurzy się i przelotnie popada. Na obszarach podgórskich spodziewany jest deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Na Pomorzu, Warmii i w Bieszczadach może się jeszcze utrzymywać gęsta mgła ograniczająca widzialność. A temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni na Wybrzeżu i w Małopolsce do 14 stopni na Mazowszu. Partek, drugi dzień kwietnia, 8.6. Poranek w Polskim Radio 24. Roch Jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na ostatnią godzinę naszego poranka. Przed nami 92 dzień roku. Słońce wzeszło o 6.09 i będzie nam towarzyszyć przez 13 godzin i 2 minuty aż do 19.11. Imieniny obchodzą dzisiaj Franciszek, Maria, Teodozja, Urban, Władysława i Władysław. Państwu najlepsze życzenia przesyłamy. A dziś w, dla wszystkich chrześcijan rozpoczyna się trzydniowe Triduum Paschalne. Dziś Wielki Czwartek, ostatnia prosta. Ostatnie przygotowania przed świętami Wielkiej Nocy, który już w najbliższą niedzielę, rzecz jasna. Zaczynamy drugą polityczną rozmowę tego poranka. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych Polska 2050. Dzień dobry, czołem panie ministrze. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Wielka Brytania organizuje międzynarodowe rozmowy w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormus z udziałem około 35 państw. Odbędą się te rozmowy dzisiaj i mają dotyczyć przewrócenia swobody żeglugi na jednym z najważniejszych szlaków. Czy Polska uczestniczy w tych rozmowach? Polska nie była, nie, nie, nie podpisywała tej, tej deklaracji. Jak, jak mówił też pan premier, mamy swoje bardzo wyraźne wyzwania związane z bezpieczeństwem i na nich się koncentrujemy. I też tę informację przekazywaliśmy stronie amerykańskiej. To spotkanie jest w jakimś sensie konsekwencją tamtej deklaracji, więc według mojej wiedzy nas tam Mhm. E, nie udostępnimy też tej jednej baterii Patriot Amerykanom? Udzieliliśmy negatywnej odpowiedzi? E, no o tym mówił minister, minister obrony. E, nie ma, nie ma planów zmiany wykorzystania e, Patriotów. Musimy teraz dbać przede wszystkim o, o własne bezpieczeństwo i mamy nadzieję, że wszyscy nasi sojusznicy to rozumieją. Amerykanie nie byli źli? Nie, nie uczestniczyłem w tych rozmowach, więc ciężko i nawet nie wiem, czy one fa fa faktycznie się odbyły. Natomiast ciężko mi sobie wyobrazić, żeby nasi sojusznicy byli źli na to, że chcemy e, mieć poczucie e, bezpieczeństwa i mieć odpowiedni sprzęt, e, który nam to bezpieczeństwo zapewnia. Myślę, że środowisko, które ma na sztandarze America First nie przejmowałoby się za bardzo takimi detalami przy kryzysie bliskowschodnim. Myślę, że musimy się w, w, w całej tej sytuacji, która ewidentnie jest wyzwaniem, skupić się na tym, co jest w naszych rękach, co jest możliwe do, do zrobienia. I tutaj przypominam to, o czym już mówiłem wielokrotnie. Lepiej mieć dwóch przyjaciół niż jednego i dlatego też musimy inwestować w wzmocnienie tych zdolności obronnych i w kraju, ale też wykorzystywać Unię w tym obszarze bezpieczeństwa. Pytam także o naszą odpowiedź, z naszego punktu widzenia chyba dosyć racjonalną, ale z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, no to kolejna odmowa, którą Donald Trump słyszy, bierze to bardzo do siebie. No i wczoraj dał sygnał, że, że rozważa Wystąpienie z NATO. Są różne, różne sytuacje. Przypominam, że Polska uczestniczyła w misjach w Iraku, uczestniczyła w misji w Afganistanie, e, nasi, nasi żołnierze. by już się wypowiedział na ten temat, ponieśli, że nie stali w pierwszej e, Ponieśli najwyższą, e, najwyższą cenę i My też odpowiedzieliśmy, że to są słowa, które ranią pamięć o, o, tych, o, o, tych, o tych żołnierzach i nie były to słowa, które zostały dobrze w Polsce przyjęte. Więc są, są różne sytuacje, są już sytuacje takie, w których uczestniczymy w wybranych misjach. Tutaj sytuacja międzynarodowa, inwazja pełnoskalowa Rosji na Ukrainę, powoduje, że musimy się skoncentrować na naszym, na naszym bezpieczeństwie bezpośrednio. Chciałbym też wyraźnie powiedzieć, że to nie jest tak, że nie, nie, nie współpracujemy z Amerykanami, współpracujemy w wielu obszarach. Warto też przypomnieć, bo skala naszych zamówień ze Stanów Zjednoczonych, co oczywiście wzmacnia też tamtejszy przemysł, myślę, że nie jest taka, tak, tak dobrze znana. Na dzisiaj mamy podpisane kontrakty na 63 miliardy dolarów. To są naprawdę bardzo duże zamówienia. A co z tym członkostwem Ameryki, Stanów Zjednoczonych w NATO? Pan, pan prezydent Trump jeszcze w zeszłym roku potwierdzał przywiązanie do tej zasady kolektywnej obrony. Ja tę wypowiedź dzisiaj postrzegam jako taką refleksję, że NATO nie jest dostosowane do tej konkretnej sytuacji. I faktycznie NATO było pomyślane jako czy jest pomyślane jako sojusz defensywny? Tutaj, jak wiemy, trwają dyskusje, czy to, co się dzieje teraz na, na, na Bliskim Wschodzie, było taką sytuacją defensywną. Więc oczywiście nie jest to sytuacja komfortowa, de, de, delikatnie mówiąc, i dlatego znowu przypomnę, skupmy się na tym. Co, co my możemy zrobić? Po pierwsze, cały czas rozmawiamy z Amerykanami, przypominamy o tym, że ten sojusz jest korzystny dla obydwu stron, bo tak, nie ma NATO bez Ameryki, ale też globalna siła Ameryki bez NATO jest, jest słabsza. Natomiast jednocześnie też musimy pracować nad wzmocnieniem tego europejskiego komponentu. Im ten europejski komponent będzie silniejszy, im bardziej odciążymy Stany Zjednoczone w NATO, tym więcej będziemy mieli argumentów za tym, żeby, żeby NATO funkcjonowało. Ja rozumiem ostrożność w pańskiej wypowiedzi, mhm. ale tak realnie grozi nam to, że Stany Zjednoczone wyjdą z NATO? Czy to po prostu jedna z wielu wypowiedzi? Ja to traktuję jako jedną z wielu, z wielu wypowiedzi. Przypominam, że tego rodzaju dyskusje były, były też za pierwszej kadencji prezydenta Trumpa. Oczywiście traktuję wszystkie te wypowiedzi poważnie, natomiast mhm. uważam, że trzeba na nie patrzeć z perspektywy i uwzględniać szereg wypowiedzi w tej konkretnej sytuacji. Rozumiem, skąd się bierze y, y, frustracja amerykańskiej administracji. Mm -hmm. e, pan wspomniał o tym, że NATO jest sojuszem defensywnym, sojuszem, od którym ma odstraszać potencjalne zagrożenie. Czy Donald Trump nie podważa właśnie tej istoty sojuszu nazywając go papierowym tygrysem i mówiąc, że nawet Rosja zdaje sobie z tego sprawę, że to papierowy tygrys jest ten nasz sojusz? No znowu to jest, my, my, myślę, że to omówiliśmy już tro, tro, trochę, to oczywiście nie są, nie są komfortowe y, słowa y, dla nas. Siła r, rażenia y, sojuszu w porównaniu do jakiejkolwiek innej E, mm, armii, jakiegokolwiek innego sojuszu jest praktycznie bez, bez porównania, e, więc moim zdaniem ta siła, e, potencjalna siła jest absolutnie bez, bezdyskusyjna e, interpretuję to jako niezadowolenie z braku woli politycznej okay. e, w, patrzę na to w, w ten sposób i znowu rozumiem skąd ta frustracja administracji amerykańskiej się bierze w przypadku tego konkretnego tej konkretnej E, sytuacji. Z tego, że nie idzie na Bliskim Wschodzie, że ta wojna, która miała trwać 3-4 tygodnie trwa już tygodnie 5 i Donald Trump zapowiada kolejne 4. W swoim wystąpieniu prezydent Trump zasygnalizował, że z jednej strony wojna, wojna ma się skończyć szybko, natomiast, że jest gotowy na, na mocne uderzenie, jeżeli takowe będzie, będzie potrzebne. Infrastrukturę energetyczną, <coughs> nawet jednoczesne uderzenie we wszystkie irańskie elektrownie, mówił Donald Trump. Dokładnie, dokładnie tak mówił. Ja, ja to odbieram jako... No, formę nacisku na, na, na reżim w, w, w Iranie. To jest y, o, o, oczywista, e, oczywista groźba, e, która w mojej ocenie ma, ma na celu po prostu możliwie szybkie zakończenie e, tego, tego konfliktu. Wydaje się, że Amerykanie na, na, na początku zakładali, że rzeczywiście ten konflikt się zakończy szybciej niż mhm. się, się zakończył. Że to będzie łatwy sukces albo nie taki trudny sukces jak, jak jest, ale pańskiej, w pańskiej ocenie, w ocenie rządu ten konflikt dąży do eskalacji w postaci na przykład e, e, żołnierzy w samym Iranie, amerykańskich żołnierzy, czy do deeskalacji i wycofania się Amerykanów z tego konfliktu? Tutaj nie ma jak nie ma, stanowiska rządu, stanowiska okay. rządu to są to ja dokumenty, pokuszę, to ja dokumenty ja przyjmowane, w przy, razie. przyjmowane na, na, na Radzie Ministrów, a tutaj mówimy o pewnej analizie sytuacji, którą oczywiście odpowiednie y, y, służby i, i organizacje rządowe y, cały czas y, Prowadzą. Moim zdaniem szukamy teraz możliwości deeskalacji. I tak też odbieram wystąpienie pre prezydenta Trumpa, że oczywiście jest gotów wykorzystać siłę, natomiast chciałby doprowadzić do zakończenia tej, tej wojny. Czyli o, o, o, na odpowiednich warunkach. Czyli tak, szuka takiej drogi, żeby wyjść z twarzą z tego wszystkiego? Ja myślę, że już, e, e, wobec swojego elektoratu e, prezydent Trump e, już z tej sytuacji wychodzi z twarzą. I e, tutaj też widzieliśmy pewną zmianę, e, jeżeli chodzi o amerykańskie sondaże. E, na samym początku ta wojna dla amerykańskiego Elektoratu prezydenta Trumpa była e, nie zawsze zrozumiała. Mm -hmm. e, no bo przecież prezydent Trump mówił o tym, że trzeba ograniczyć liczbę tych konfliktów, które angażują się e, Stany Zjednoczone. Ale z, z biegiem, nowych. ale z biegiem czasu e, elektorat, e, przeszedł na, elektorat prezydenta Trumpa przeszedł na, na, na inne pozycje, więc e, nie wiem, czy ta wewnętrzna sytuacja ma aż takie e, dzisiaj, dzisiaj duże duże znaczenie. Rozumiem, że, że Amerykanie chcą faktycznie doprowadzić do o, o, ograniczenia zdolności ofensywnych Iranu i przede wszystkim o to chodzi. To zmienimy temat, zmienimy kraj naszego zainteresowania, ale punkty wspólne i wspólne mianowniki pozostaną. Na Węgry się przeniesiemy, do Budapesztu. Mhm. Półtora tygodnia kampanii wyborczej. Niezwykle emocjonującej intensywnej kampanii wyborczej na ostatnim, na ostatnim etapie mamy ujawnione e, rozmowy pomiędzy szefem MSZ węgierskiego Peterem Schiharto, a e, Siergiejem Ławrowem uh -huh. szefem MSZ -u Rosji. Panowie negocjują kto jak Węgry mają pomóc żeby kogoś na liście unijnej sankcyjnej nie było uh -huh. to najpierw pytanie jak sobie poradzić z takim działaniem Węgrów w ramach Unii Europejskiej. No dla mnie to jest, y, trochę abstrahując od samych Węgrów, to jest ciekawa sytuacja y, przypominająca o tym, jak trudne jest spełnienie wymogów jednomyślności y, w z oczywistej sytuacji, gdzie jedno z państw nie respektuje wspólnych zasad gry. Y, bo przypominam, że wobec Węgrów y, toczy się postępowanie z tak zwanego artykułu siódmego które finalnie po jednomyślnym głosowaniu mogłoby doprowadzić do tego, że Węgrzy by stracili prawo głosu w Radzie Unii Europejskiej. I może czas najwyższy. No tak, tylko się okazuje, że cały czas tej większości nie ma. Słowacja bardzo wyraźnie mówi, że nie, nie, nie poprze takiego wniosku. Są też inne państwa, które mają ambiwalentny stosunek. No i jesteśmy w sytuacji może nie patowej, ale, ale, ale blisko. Do, do, dotychczas było tak, że Węgrzy utrudniali postępowania na, na, na, na forum unijnym. Natomiast koniec końców, za jakąś cenę na, na dużą część rzeczy się e, godzili. Teraz z pożyczką dla Ukrainy, która jest absolutnie podstawowa. 90 miliardów. E, m, tak, e, cały czas to, to, to blokują. Przypomnę też, bo ludzie w Polsce mówią, no tak, ale co, co, co mogą mówić? Co nas interesuje pożyczka dla Ukrainy? No Po pierwsze interesuje, bo za te pieniądze Ukraina się e, broni i, i nie mamy rosyjskich rosyjskich żołnierzy na granicy z, z Polską. Po drugie, Węgry też blokują pieniądze, które my mieliśmy dostać z unijnego budżetu jako rekompensatę za, za uzbrojenie przekazane Ukrainie. To jest około, około 2 miliardów złotych, więc po, po, poważne pieniądze. Ta, ta relacja między Węgrami a, a, a Rosją... No, Cóż to, cóż to można powiedzieć? No to jest e, oczywiście nie do zaakceptowania. E, my mieliśmy od dłuższego czasu poczucie, e, e, że, że Węgry nie reprezentują wspólnego e, europejskiego interesu, że brakuje tam, tam dobrej woli. E, ja na zamkniętych spotkaniach wielokrotnie mówiłem o tym, że, że nie widzimy po stronie węgierskiej dobrej woli, że to nie jest tylko i wyłącznie e, kwestia ich, e, ich interesów. E, dajmy przykład importu Ropy e, przez Węgry z, z Rosji. E, Węgry swobodnie mogłyby zdywersyfikować. Ale nie chcą. Środow, ale po prostu nie chcą, ponieważ na tej sytuacji zarabiają. E, czy, jest, e czy widzi pan. E możliwość zmiany władzy na Węgrzech. Te sondaże są bardzo różne, pokazują przewagę TIS-y, wszystkie sondaże, ale, ale różnica procentowa, punktów procentowych pomiędzy TIS-ą a Fideszem, Fideszem jest różna. Od kilku do nawet kilkunastu punktów procentowych. No to będzie, to będzie decyzja obywateli i obywatelek Węgier, więc nie chciałbym się w tej, w tej sprawie wypowiadać. Uważam, że też nie naszą rolą dzisiaj jest, żeby się w te wybory analizować angażować W tym sensie też już dość jednoznacznie wszyscy oceniliśmy wizytę prezydenta no Nawrockiego. W Polsce to wiele sił jest zaangażowanych w te wybory na Węgrzech. Ja słyszałem kiedyś taką, nie wiem czy może to już z panem przywoływałem w rozmowie, że to jest taką ocenę, że to jest taka polska proxy war, to znaczy środowiska prawicowe, środowisko związane z Jarosławem Kaczyńskim wspiera Wiktora Orbana, a Donald Tusk i środowisko powiedzmy to liberalno-demokratyczne, wspiera, wspiera Petera Madziara. Nie, nie widzę żadnych aktywnych działań ze strony rządowej. i Też uważam, że to, to, to jest sytuacja, gdzie po prostu musimy nie, poczekać jeszcze, jeszcze te dwa tygodnie, nie, nie, nie, nie mam tu wątpliwości mam natomiast wątpliwości co do zaangażowania polskiej prawicy, po prostu nie rozumiem tego Już czasem trzeba się przyznać do tego, że czegoś nie rozumie ja naprawdę nie rozumiem jaki jest, jaki jest wspólny interes prezes Kaczyński i prezydent Nawrocki świetnie wiedzą że Orban jest prorosyjski że to jest jeden z fundamentów jego polityki i mimo tego go, go wspierają. Jedyne, co wydaje się ich łączyć, w takim sensie intencji, to jest niechęć wobec Unii Europejskiej. Czy naprawdę nam to coś kompletnie nie zrozumiałem? No tak, ale jak to mówią na Bezrybiu i Rak Ryba, no, z braku innych sojuszników postanowiono, postawiono na sojusz z Węgrami. No rozumiem, że, że dla polityków prawicy cel, także w tym przypadku uświęca środki, dla mnie jest to absolutne przekroczenie granicy. A rozumie pan... Na jakiej podstawie, jakim kryterium kierował się prezydent Karol Nawrocki, odbierając przysięgę tylko od dwojga, a nie od sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Jakie było kryterium wyboru? Nie rozumiem i, i też poczekajmy. Mam nadzieję, że prezydent odbierze od kolejnych e, czterech sędziów e, także, także ślubowanie. To chyba płonne nadzieję. E... No, kiedyś mnie pan chyba zapytał o to, czy prezydent podpisze ustawę o safe, Ja cały czas liczyłem, że, że tak. Nie wiem, może, może czasem lepiej jest być e, naiwnym. Może nie. E, z, z zobaczymy, no, prezydent przyjmując to ślubowanie od dwóch e, sędziów potwierdził, że procedura ich wyboru e, była zgubna. Czy my to wiemy, że była legalna, tak? Ale że on się podpisuje w jakimś sensie pod tą, pod tą procedurą. Więc nie ma żadnego prawnego powodu, żeby teraz nie podpisywać, nie odbierać ślubowania od tych czterech kolejnych sędziów. To może jest jakiś powód polityczny, a nawet na pewno jest powód polityczny. No jeżeli będzie, to będzie to powód polityczny, no, ale no, to, to nie tak, nie tak działa. Nie, nie, nie zablokował prezydent wam możliwości działania w sprawie pozostałego czwórka, czwórki sędziów? No są, są koncepcje, myślę, że nasi słuchacze też, też to już widzieli, że są koncepcje mówiące o tym, że ślubowanie wobec prezydenta można złożyć na przykład też na piśmie czy przed, przed zgromadzeniem narodowym, że to nie musi być bezpośrednio wobec, wobec prezydenta. To prezydent tutaj, tak jak pan, pan powiedział, wydaje się, że próbuje zablokować możliwość legalnego działania próbuje zablokować na pewno zmianę układu w Trybunale Konstytucyjnym. To na pewno. No, dlatego zgadzam się bo, z pana... Z paraliżem hmm. działania to tu ja z panem nie zgodzę, bo no. to idzie w odwrotnym kierunku. To znaczy prezydent właśnie chce, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął działać, żeby tam był pełen skład, który mógłby na przykład rozstrzygać skargi prezydenckie, które do Trybunału Konstytucyjnego wpływają, ale jednocześnie prezydent nie powołując czworga sędziów zapewnia ochronę Bogdanowi Święczkowskiemu i pod trzymanie status quo w Trybunale. Nie no, układ polityczny w, w, w Trybunale, który chce, chce chronić prezydent Nawrocki jest, jest oczywisty, no tylko, że Trybunał po prostu nie powinien podlegać tej logice politycznej. i Myślę, że Konstytucja dość jasno mówi o, o roli Trybunału. Przykro mi, może znowu wykazuje się jakąś naiwnością, no, ale po to mamy Konstytucję to, to takie westchnięcie tylko pozostało na koniec, no bo w sumie to moje kolejne pytanie było, no to co dalej w takim razie z Trybunałem Konstytucyjnym, z tym z, z czworgiem sędziów? No, możemy, możemy się pogodzić z taką polityką opartą na, tylko i wyłącznie na sile. I to trochę też ma zastosowanie w, w odniesieniu do naszej wcześniejszej rozmowy mm. o sytuacji globalnej, ale też do, do sytuacji kraj krajowej. I oczywiście siła, sprawczość jest potrzebna, no ale mamy po to przepisy, po to mamy konstytucję, po to mamy praworządność, żeby chronić pojedynczych obywateli. No bo w starciu z machiną państwa żadne z nas sobie po prostu nie da, nie da rady. Więc te działania te takie jak to pana, pana prezydenta niezgodne z, z, z przepisami są nie do zaakceptowania. Trzeba to wyraźnie mówić. Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych, Polska 2050. Dzięki za wizytę w studiu Dziękuję bardzo. Miłość. Wesoły świąt. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidru. Nieważne, gdzie robisz zakupy, w każdym Lidlu możesz odzyskać swoją kaucję. Bez paragonów z innych sklepów. A co najlepsze, w Lidlu opłaca się zwracać butelki plastikowe i puszki metalowe zarówno z logo kaucji, jak i bez. Za butelki plastikowej i puszki z logo kaucji odzyskasz 50 groszy. A za każde opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy na zakupy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj. Lidl.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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor sali, senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. W Karfurze Wielkanoc ma wyjątkowy aromat. Kawa mielona jako Kronung 500 gramów 26,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,99.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 To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 8:30. Rafał Boguta, zapraszam. Na początek poważne utrudnienia, które czekają kierowców na trasie A2 w rejonie węzła Konotopa na Mazowszu. Pod powodem jest zderzenie dwóch tirów i auta osobowego. W zatrzymanego w związku z awarią Forda uderzyła ciężarówka, przekazał Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.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 W informacjach wracamy do sprawy wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, który powiedział, że poważnie rozważa wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO. W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Daily Telegraph określił sojusz północnoatlantycki mianem papierowego tygrysa. Interpretuje to jako niezadowolenie z braku woli politycznej, mówił w naszym studiu wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Siła rażenia sojuszu w porównaniu do jakiejkolwiek innej armii, jakiegokolwiek innego sojuszu jest praktycznie bez porównania. Więc moim zdaniem ta siła, potencjalna siła jest absolutnie bezdyskusyjna. Więcej informacji i komentarzy znajdą Państwo na polskieradio24.pl.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 Z tego całokształtu faktów ustalonych wynika, że usiłował on postrzelić mężczyznę. Trwają ustalenia odnośnie motywów, dotarły do nas informacje poszczególne, natomiast zobaczymy jeszcze jak sam podejrzany odniesie się do całej sytuacji. Napastnik to 42-letni były pracownik zakładu, który pracował w firmie 14 lat. Nie był karany i nie miał pozwolenia na broń. Zakupy przedświąteczne będą droższe niż rok temu. Dla wielu wysokie ceny są odczuwalne, a przez to nie kupią wszystkiego, co zaplanowali. Niezadowoleni są też sklepikarze, bo zamówiony towar nie schodzi. Na jednym ze stołecznych bazarów była Agata Król. To, to, to, co, co dzień się zmienia cenę u nas, proszę Pani. Dnia na dzień. Brożejka koktajlowe, brokuły. Co tam jeszcze? No, nie są. Ile to wszystko zdrożało? Nie wiem, o 10 zł na kilogramie. A co zdrożało o 10 zł na kilogramie? Koktajlowe na przykład. Żurek, jajka, wszystko jest przygotowane, ale no nie się Markety nie jednak wygrywają. To jednak no, nie da się przebić ceny z marketu. Na pewno ceny no, w samych hurtowniach wzrosły i to, do, no. i to bardzo dużo w ostatnim tygodniu. W tym roku droższe są pomidory, ogórki, jajka, wołowina i cielęcina. Tańsze są masło, olej, wieprzowina i ziemniaki. Chmurno będzie, szczególnie na południu kraju, na północy więcej przejaśnień, temperatura maksymalna 14 stopni na Mazowszu, minimalna 10 stopni na Pomorzu Środkowym. W na pozostałym obszarze kraju, gdzieś pomiędzy tymi 10-14 stopniami, bez opadów, te pojawią się tylko w górach na Podhalu, możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem, no i tam oczywiście wyspa zimna, tylko 4 stopnie. 8:34 na zegarach. Stan dnia. Mamy połączenie z Maciejem Jastrzębskim, reporterem, dziennikarzem Polskiego Radia. Dzień dobry Macieju. Dzień dobry, witam. Sprawdzasz, sprawdzasz ceny paliw, które już trzeci dzień są regulowane rządowo. Maksymalna cena paliw. Jak to wygląda dzisiaj? Jak sytuacja na stacjach? No zgodnie ze środowym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa w czwartek 2 kwietnia zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ta ustalona. Przypomnę, maksymalnie określona dla 95. to 6,23, 98. 6,84. Za litr oleju napędowego nie powinniśmy zapłacić więcej niż 7,60. 5, więc wszyscy, którzy dzisiaj tankują powinni zwracać na to uwagę. Ja sprawdzałem jak jest w rejonie Płocka i Włocławka, bo tutaj kierowcy zawsze, no ja też jako kierowca mieszkający tutaj narzekaliśmy, że choć mieszkamy w pobliżu największego polskiego koncernu paliwowego, to ceny benzyny i oleju napędowego przeważnie były wyższe niż w innych regionach. Sprawdziłem sytuację w kilku okolicznych stacjach i tak benzyna 95 kosztuje mniej niż ten najwyższy pułap wskazany na dziś przez Ministerstwo Energii. Przypomnę, górna granica 6,23, a ceny wahają się od 6,9 groszy do 6,20 groszy. Są także w rejonie Płocka stacje, na których 95 można kupić za mniej niż 6 zł. Litro oleju napędowego to górna granica 7,65, a na stacjach paliw w rejonie Płocka i Włocławka około 7,49 groszy do 7,60 groszy. Część stacji Stacji Paliwowych ustaliło ceny na maksymalnym pułapie, ale jest sporo takich stacji paliw, w których ceny są niższe od górnej granicy. Te najniższe ceny można znaleźć i na stacjach głównego naszego dostawcy paliwa, ale także na tych mniejszych stacjach, które znajdują się w okolicznych chociażby wioskach między Włocławkiem a Płockiem. No to właśnie z Kujaw przemawiał do Państwa Maciej Jastrzębski, reporter i dziennikarz Polskiego Radia. Pozdrawiamy i Ciebie i całe Kujawy. Pozdrawiam. Gość Polskiego Radia 24. Naszą rozmówczynią o 8.37 jest profesor Maria Wincławska, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ruch w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaszkodzi czy pomoże prezydentowi? Tego nie wiemy, czy zaszkodzi, czy pomoże prezydentowi, ale na pewno ruch jest zaskoczeniem. Taki, taka decyzja, jaką pan prezydent podjął, bo wydawało się, że reguły gry, które obowiązują, no to jest tak, są takie, że powinien zaprzysiąc wszystkich sześciu sędziów wybranych przez Sejm. Ewentualnie mogliśmy się spodziewać tego, że pan prezydent kontynuując spój, swój spór z rządem nie będzie chciał zaprzysiąc żadnego z tych kandydatów, a tu nagle okazało się, że zaprzysięga tylko dwóch. Więc niewątpliwie był to taki y, ruch aktywny, wyprzedzający ze strony y, pana prezydenta, do którego y, zarówno Sejm, jak i rząd muszą się w jakiś sposób odnieść. Ja też mam takie wrażenie, że no trzeba oddać kancelarii prezydenta całkiem niezłą taktykę. Przed wylotem do Stanów wpadła zapowiedź, że po powrocie prezydent coś zrobi w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, czym związano koalicji rządzącej ręce, żeby przeprowadziła zaprzysiężenie w inny sposób. A jak już do zaprzysiężenia doszło to prezydent stwierdził, że tylko dwoje z sześciorga, właściwie nie uzasadniając do końca, dlaczego tych czworo nie. Tak jest, chociaż pan minister Bogucki w czasie konferencji prasowej dopytywany przez dziennikarzy powiedział właściwie, że za przysiągł tych dwóch kandydatów z tego względu, że ci dwaj najbardziej mu odpowiadali. Możemy się domyślać, że powody były takie, że byli oni wskazani przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Polskę 2050, czyli te partie, które moglibyśmy powiedzieć z koalicji zrządzowej, są może w nieco mniejszym konflikcie, jeżeli tak to można różnicować z pałacem prezydenckim niż absolutnie antyprezydenckie, jeżeli tak możemy mhm. powiedzieć, koalicja obywatelska i lewica. Czyli to takie wielopoziomowe działanie na zasadzie dziel i rządź. dziel i rządź sędziami, tych sześciorgiem i dzieli i rządź koalicją. Tak, ja bym to w taki sposób interpretowała, że po pierwsze właśnie miało to być zaskoczenie dla Sejmu i dla rządu. Pokazanie, że to prezydent jest tą osobą aktywną, a nie reaktywną, czyli w tak, nie zajmuje takiej pozycji, w jakiej no, prawo go stawia. I to rząd musi zastanowić się, w jaki sposób odpowiedzieć na decyzję prezydenta, a nie odwrotnie. I drugą rzeczą, na którą zwrócił uwagę pan redaktor i w moim przekonaniu tak że tak jest, że jest to pewna próba pewnie nie skłócenia koalicjantów, bo tutaj tego bym się nie spodziewała, ale takiego włożenia trochę y, patyka między szprychy, y, żeby gdzieś ta dyskusja między koalicjantami y, także była. Niewykluczone, że też dyskusja między samymi sędziami, chociaż tutaj, jak widać, było wczoraj po wypowiedziach jednej i drugiej osoby, które zostały zaprzysiężone, absolutnie nie widzę, żeby takie pole tutaj zostało otwarte. Nie, to, nie, nie, nie udało się tam akurat wbić klina pomiędzy sędziów, ale taka próba Ewidentnie była. Jeszcze najciekawsze było to, w jaki sposób prezydent wykorzystał ten zapis o tym, że odmowa złożenia ślubowania jest jednocześnie zrzeczeniem się urzędu. Bo można byłoby sobie wyobrazić sytuację, że sędziowie mogliby powiedzieć albo wszyscy, albo nikt. Ale przy takim uregulowaniu prawnym nie można było powiedzieć albo nikt. Zgadza się, nie można było tego powiedzieć, więc ci sędziowie nie mieli wyboru, tylko musieli pójść i złożyć ślubowanie wobec pana prezydenta, jak stanowią przepisy prawa. Czym tym samym jednocześnie niejako potwierdzili, przynajmniej tak cztery razy Zbigniew Bogucki to powtarzał podczas wczorajszej konferencji prasowej, że to jest, że zaprzysiężenie przed prezydentem w obecności prezydenta to jedyna akceptowalna i dopuszczalna forma zaprzysiężenia. Myślę, że też o to chodziło Kancelarii Prezydenta, żeby Pokazać, że żaden inny sposób nie wchodzi w grę. No, koalicja rządowa, i także wielu prawników konstytucjonalistów ma tutaj odmienne zdanie na ten temat, ale niewątpliwie toczy się dyskusja, toczy się gra polityczna między małym i dużym pałacem, w jaki sposób ci sędziowie mogą być bądź nie mogą być zaprzysiężeni, kto ich może uznać, kto ich nie będzie uznawał. No i oczywiście na końcu jeszcze mamy sam Trybunał Konstytucyjny i pana prezesa Święczkowskiego. No bo też pytanie jest, w jaki sposób on się zachowa, zarówno wobec tych dwóch sędziów tutaj nie powinno być najmniejszej wątpliwości, ale także wobec pozostałej czwórki, jeżeli oni złożą y, swoje ślubowania w inny sposób niż rzeczywiście w Pałacu Prezydenckim w obecności pana prezydenta. Będziemy czekać i bacznie obserwować rozwój wydarzeń w tym, w tym zakresie. Pani profesor, chciałem zapytać o ostatnie sondaże, a właściwie o zmianę w jednym sondażu, która się pojawiła na czwartej lokacie, to już nie Konfederacja Grzegorza Brauna, a Lewica. Widać w kilku badaniach z notowania formacji Grzegorza Brauna. Politycy PiSu twierdzą, że to efekt czarnka. Pani też tak uważa? No, najpierwszą rzeczą, którą muszę powiedzieć jako politolożka, to jest to, że te sondaże, które w tej chwili są, e, Ibris ostatnio robił kilka e, sondaży, ale zarówno w jednym i drugim z tych sondaży, Ibris e, ostatnik, no te zmiany między poparciem obecnym, a poparciem z poprzednich sondaży, one są w granicach błędu statystycznego, który przypomnę dla takich prób, jakie tutaj są około tysiąca osób, które są reprezentatywnymi próbami dla populacji Polski, to jest plus minus trzy punkty procentowe. Więc tak naprawdę nie wiemy, czy były jakieś duże ruchy, czy tych ruchów właściwie prawie, że nie ma, albo może nie ma ich w ogóle. No ale oczywiście jako komentatorzy my lubimy patrzeć także na takie niewielkie ruchy tutaj. No i pytanie pewnie jest zasadne, czy pan kandydat na prezydenta Przemysław Czarnek mógł odebrać Konfederacji jakiekolwiek głosy, czy te osoby zdecydowały się przerzucić swoje poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, czy może zdecydowały, że w tej chwili nie wiedzą, na kogo głosować, bo jeszcze taką decyzję będą podejmowały. Ale patrząc na te właśnie niewielkie ruchy i też na to, że Prawo i sprawiedliwość w jednym z tych sondaży także spadło poparcie o bodajże jeden y, punkt procentowy. To pytanie jest, czy rzeczywiście y, ten Przemysław Czarnek, te, czy ten efekt w ogóle istnieje. Mm, to w takim razie co może wpływać na słabnące notowania Konfederacji? Tak jak powiedziano w moim przekonaniu, w tej chwili jest to błąd pomiaru. Są, okay. są to błędy po prostu statystyczne i dopiero chwilę jeszcze trzeba poczekać, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście Konfederacji Korony Polskiej to poparcie spada, ale pewnie tych czynników moglibyśmy wymienić przynajmniej kilka. Jeden optymistycznie zakładając dla Prawa i Sprawiedliwości, to mógłby być ewentualnie pan poseł Czarnych, który został mhm. kandydatem na premiera i który intensywnie prowadzi swoją kampanię, który ten przekaz ma w pewnym stopniu zbliżony do przekazu partii Grzegorza Brauna, ale z drugiej strony też widzimy ruchy w samej Konfederacji Korony Polskiej i mam tutaj na myśli ostatnią konferencję i pokazywanie się Grzegorza Brauna ze stanem tymińskim i bardzo prorosyjskie wypowiedzi stana tymińskiego. Jednak Polacy, co by nie mówić w dużej części, w większości przeważającej części są antyrosyjscy i szczególnie teraz w sytuacji agresji Rosji na Ukrainę, tych sympatii do Rosji w elektoracie polskim no jest tyle co na, jak na lekarstwo. To ostatni wątek pani profesor, tak przed świętami zapytam. Widziałem wczoraj nagranie Beaty Szydło, która jechała na jedno ze swoich spotkań wyborczych i zaczęła to, spotkanie, zaczęła to nagranie słowami wyjątkowo wcześnie... Tym razem rozpoczyna się kampania przed wyborami do parlamentu. I tak sobie pomyślałem, przecież te wybory to za rok z hakiem, za półtora roku kampania już trwa. No, politycy y, mówią, że kampania y, następna zaczyna się dzień po wyborach, więc tak, w tym znaczeniu kampania zdecydowanie y, już trwa, ale także widzimy intensyfikację y, tych działań, no bo jeżeli jedna z partii wyznacza swojego kandydata na premiera, no to niewątpliwie jest to początek kampanii wyborczej, a patrząc na notowania Prawa i Sprawiedliwości, y, zdecydowanie y, taka kampania y, i jeżdżenie po okręgach wyborczych, spotykanie się z wyborcami, odbudowywanie swojego potencjału jest niezwykle istotna. Widzieliśmy to między innymi w kampanii Sławomira Mencena, który też rozpoczął swoją prezydencką kampanię dużo wcześniej niż inni kandydaci, który, który także objeżdżał Polskę, spotykając się we wszystkich powiatach z wyborcami. Taka kampania właśnie face to face, jak my ją nazywamy, jest niezwykle istotna i niezwykle potrzebna z punktu widzenia partii politycznych. To będzie długa i męcząca kampania, kampania wyborcza, na pewno. Pani profesor, Maria Wincławska, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pani profesor, bardzo dziękuję. Zdrowych, spokojnych świąt. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. 8.46, na zegarach mamy połączenie z oficerem prasowym komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, z panem Łukaszem Darmofalskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, poważne utrudnienia czekają kierowców na trasie A2 w rejonie węzła Konotopa. By powodem jest zderzenie dwóch tirów i auta osobowego. Jak doszło do wypadku, jak teraz wygląda sytuacja em, i w którym kierunku ten korek się utworzył? Co do przyczyn tego zdarzenia, to na pewno tutaj będzie ustalała to policja. Jeżeli chodzi o działania Straży Pożarnej, yy, możemy potwierdzić, że w zdarzeniu brały udział dwa pojazdy ciężarowe, w wyniku którego jeden uległ w zapaleniu oraz pojazd osobowy. Nikt z y, osób podróżujących tymi pojazdami nie został poszkodowany. Zdarzenie miało miejsce na jezdni w stronę Warszawy i tutaj cały czas trwają utrudnienia, ponieważ jeden pas jest zajęty z uwagi na działania związane z przepompowywaniem paliwa z jednego z pojazdów pojazdów ciężarowych. Jak długi jest korek, który się utworzył w tym miejscu? Tutaj takich precyzyjnych informacji Straż Pożarna nie posiada, ale nasze działania jeszcze będą trwały około 45 minut do godziny. I po tym czasie cała, cała droga zostanie udrożniona, udostępniona? Wszystkie pasy ruchu będą dostępne? Po tym czasie zostaną scholowane, uszkodzone pojazdy i droga zostanie dopuszczona do ruchu. Bardzo serdecznie Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Łukaszem Darmofalskim, oficerem prasowym komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 8.48. Martyna Podolska. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że się widzimy i się słyszymy jeszcze przed świętami, bo tak sobie myślę, że ten przedświąteczny czas w tym zgiełku, w tych wielkich przygotowaniach, podczas sprzątania... Mycia to, okien. No właśnie, to wszystko gdzieś tak naprawdę ucieka, bo przecież to są święta o tym, żeby trochę zwolnić, żeby pomyśleć, żeby zastanowić się nad tym, co, co dalej. Nad sensem życia. Nad sensem życia nad tym, co jeszcze przed nami, a co już za nami. To są, tak myślę, nostalgiczne dość święta, chociaż potem przychodzi ta wielka radość i, i, i myślę, że warto ten czas wykorzystać na czytanie. Ja przynajmniej tak zamierzam. Nie wiem, czy ty, Rochu, też... Mogę i wykorzystać na możesz, czytanie. Pewnie. Możesz, możesz. Ja tak sobie pomyślałam, że właśnie odszedł od nas Wiesław Myśliwski, wybitny polski prozaik, dramaturg, scenarzysta filmowy także w wieku 94 lat. Dowiedzieliśmy się w poniedziałek, że od nas odszedł. Uważam, że to najwybitniejszy współczesny polski pisarz. I tak sobie pomyślałam, że warto sięgnąć po jego literaturę właśnie w tym czasie przedświątecznym, ale także i świątecznym, bo to jest opowieść o, właśnie o nas samych, o egzysten egzystencjonalizmie, o tym, co gdzieś nas wszystkich łączy, bo przecież jego literatura wywodzi się z chłopstwa, ale tak naprawdę porusza się w wielu głębszych tematach. Może sięgnąć po Nagisat, napisany w 67 roku, to mój ukochany zbiór opowiadań w poniedziałek. Czytałam fragmenty tych opowiadań ze studentami drodzy państwo, muszę państwu powiedzieć, że byli przerażeni trudnością tego mm -hmm. języka. Było to dla nich trochę za trudne, ale może to dlatego, że nie byli skupieni. No to może nie od nagiego sadu zac zacząć, a może od traktatu o łuskaniu fasoli? Przyszedł pan fasoli kupić? Do mnie? To przecież w każdym sklepie dostanie pan fasoli. Ale proszę, niech pan wejdzie. Psów się pan boi? Niech się pan ich nie boi. Obłąchają Pana tylko. To fragment, yy, fragment tej prozy, czytany przez Adama Ferencego. Myśliwski był niesamowitą postacią. Czerpał właśnie od ludzi. I tak wspominał stanie w wielkich kolejkach w czasach PRL-u, z których to właśnie czerpał do pisania. W stanie wojennym ja stawałem w kolejkach przede wszystkim że po produkty. No, to myśli, no, tak. No, przecież... Ale wie Pani, dlatego lubiłem stać że lubiłem słuchać ludzi, przeważnie kobiet i nie męczyło mnie stanie. Dzięki temu potrafiłem wystać wiele rzeczy, które, których się nie udało wystać innym ludziom. I zawsze przynosiłem do domu jakieś wiktuały ekstra, wie Pani. To była dla mnie wielka lekcja, te kolejki, ponieważ w kolejkach stały przeważnie kobiety. Nie tylko, ale kobiety. Oczywiście przy takiej słabo posuwającej się kolejce one opowiadały, wchodziły w zażyłości, w znajomości. Gadały o życiu wszystko, nie było żadnego tabu. Człowiek właśnie oczy otwierał nieraz, że potrafią o takich różnych rzeczach, biorąc pod uwagę, że to nie była epoka tak otwarta jak dzisiaj, prawda, jeszcze, że obowiązywały pewne normy. Niemniej jednak właśnie w tych kolejkach jakby te normy się przesuwały. Ale dla mnie to nie było tak ciekawe, co one mówią, bo mnie się wydawało, że ja to wszystko znam, wiem. Natomiast to, jak one mówiły, wie Pani, to była orgia języków. Każda inaczej właściwie. A to jest właśnie dla mojego pisania bardzo ważne. Jak ludzie mówią, bo z tego literatura powinna wyprowadzać język, a nie z języka pisanego. Dalej stoimy w kolejkach. Dalej stoimy w kolejkach, chociaż te rozmowy najbardziej intymne przeniosły się do autobusów i tramwajów głównie. Ale ten kunszt języka słychać nawet w y, słowie mówionym. Tak, oczywiście, że tak, e, tak było, ale chciałabym jeszcze wrócić do tych kolejek, bo teraz stoimy w tych kolejkach, ale niestety patrzymy gdzie indziej, nie, nie rozglądamy się, nie rozmawiamy z ludźmi, tylko gapimy się w telefony i jesteśmy w tym świecie wirtualnym, a może ten świat właśnie przed świętami i stanie w tych kolejkach przed świętami, to też jest ten moment na to, by zwrócić uwagę na drugiego człowieka. Chwilę temu w naszej reżyserce zradzając, rozmawialiśmy o tym, skąd dowiadujemy się o myśleniu i patrzeniu na świat. Od innych ludzi i jedna z naszych koleżanek powiedziała, że czyta komentarze w internecie pod różnymi postami, no, ale dzięki temu dowiaduje się, jakie jest myślenie innych. No, ale jest sporo takich tematów, które nas nie tyle dzielą, jak polityka przy wspólnym stole, ale, ale na przykład łączy nas sport, chociaż nie zawsze. Siatkarzy najbardziej cenię. Sam zresztą w młodości grałem w siatkę siatkarzy i lekkoatletów. No ja jestem miłośnikiem tych dziedzin sportów, w których jesteśmy po prostu kimś, w których odnosimy sukcesji. No trudno, żebym był miłośnikiem polskiej piłki nożnej. Piłka nożna kiedyś była na poziomie. No, drużyna Kazimierza Górskiego to była wspaniała drużyna. Wtedy byłem oczywiście, pasjonowało mnie to. Ale... Jak mogę w tej chwili oglądać piłkę nożną, jak od wielu, wielu lat właściwie ta piłka nie robi żadnych postępów, wie pani. To Wiesław Myśliwski odwołując się do naszych piłkarzy. Ale żeby ten sport i ta piłka nożna nie dzieliła, to może warto sięgnąć do historii sportowych. EZI to spektakl Teatru Telewizji, który miał swoją premierę w tym sezonie, na, na wiosnę, w lutym bodajże. Andrzej Chyra i Zbigniew Zamachowski wcieli się w postać Kazimierza Górskiego, wspominanego chwilę temu przez Wiesława Myśliwskiego i przez Ern i Ernesta Wilmowskiego, tu Andrzej Chyra, a ta akcja rozgrywa się na Mundialu w 1974 roku. Może warto obejrzeć dosłownie bezpłatnie ten spektakl w ramach Teatru Telewizji na ich stronie VOD, no a później rozmawiać też i o sporcie. Skład. Bramka Grotyjski obrona Zygmunt i niedziłka. Panie trenerze. Co i Panie trenerze, ale u nas nie gra niedziółka. Tym bardziej Gotyński. Ja stoję na bramce od Wimbledonu. Ale łem Jasiu. To trawa i to trawa. Żuna mnie zły dres pakował. Tak się składa, że będąc młodym chłopcem, wielu z nas naśladowało pana Kazimierza, jego bardzo charakterystyczny sposób mówienia z tym lekkim lwowskim akcentem, ale też tym tembr głosu i nigdy nie wiadomo co się kiedy przydaje, a okazało się, że te wygłupy w cudzysłowie szalenie przydały mi się w tej robocie. To Zbigniew Zamachowski, a ja bym tak chciała, żeby łączyła nas także poezja i czytanie poezji no. i żebyśmy sięgnęli po jakiś tomik, po jakiś wiersz, chociaż właśnie w tym świątecznym czasie. Zachęca do tego Michał Rusinek, wieloletni sekretarz Wisławy Szymborskiej, ale także i znakomity pisarz i poeta. Z poezją jest trochę tak, jak e, mam znajomą, która prowadzi galerię sztuki i mówi, że bardzo lubi takich ludzi, którzy wchodzą do galerii, patrzą na obraz i mówi, mówią, pchi, sam bym tak namalował. No więc tak jest też z poezją właściwie, no po co ją czytać, każdy sobie może coś tam podobnego e, wymyślić. I jeszcze jedna nowela warta uwagi, Ludzie Czerwonego Słońca autorstwa Rafała Wojasińskiego, związanego także z nami z Teatrem Polskiego Radia, pięknie zilustrowana przez Franciszka Maśluszczaka. Kilka miesięcy temu obudziłem się w nocy i przyszło mi do głowy, że te historie, którą próbowałem pisać wiele lat, bo to jest Ludzie Czerwonego Słońca, to jest historia, których pierwsze zdania zapisałem może z 8 lat temu, a chodziła we mnie już pewnie ze 20 lat. I to jest zlepek różnych historii, to jest zasłyszanych historii przeze mnie jako dziecko. Od różnych starszych ludzi, głównie pod sklepem spożywczym, ale nie tylko. I to jest krótka rzecz, bo ona w maszynopisie miała niespełna 80 stron, to jest, zawsze marzyłem zresztą o czymś, napisaniu czegoś takiego, wielkości losa, losu człowieka, czy starego człowieka i morze, mm. czy myszy i ludzie, Steinbecka, to były te historie, które wydawały mi się zawsze taką ważną częścią, bardzo ważną częścią literatury. A przyszedł mi do głowy Franciszek Maśluszczak w środku nocy, po 20 lat wcześniej ilustrował mój zbiór opowiadań łodzi i ryb i namalował specjalnie obraz, który stał się okładką. Do tego zbioru. No i przez ten czas nie współpracowaliśmy, nasze drogi się trochę rozeszły, no ale po tej nocy postanowiłem doprowadzić do tego, chociaż yy, nie wierzyłem, że to się może udać. Chciałem pod, znaczy nowy wymiar tekstowi dać, to znaczy, żeby inaczej działał też yy, na wyobraźnie. Czytelnika. Chwila nostalgii, chwila wzruszenia i czas na czytanie to mój plan na te najbliższe dni, ale słyszymy się jeszcze jutro rano i wtedy zapowiedzi filmowe i teatralne. Państwo z Martyną się słyszą, ze mną już przed świętami w Polskim Radiu 24 nie, więc dołączam się do apelu, Martynę. Mniej smartfonów, więcej książek, więcej słowa, mniej seriali. Tym razem możemy sobie przez te trzy dni zdecydowanie odpuścić. Wszystkiego dobrego na święta Państwu życzę za dzisiejszy program. Dziękuję także Martynie Podolskiej. Bardzo dziękuję. Oczywiście Justynie Błońskiej, Agnieszce Wieczorek, no i także Pawłowi Szymankiewiczowi. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, życzę zdrowych, spokojnych świąt. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Rochów, dla Ciebie wszystkiego najlepszego. Dzięki.